W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio Ska, A dzisiaj jest ze mną Rafał Siciński, czyli SIG, którego możecie kojarzyć z podcastu Brzuch Wieloryba. Witam ciebie SIG bardzo serdecznie. Cześć Mando, witam wszystkich. Podcaście. Bardzo mi miło, że możemy znowu nagrywać. I dzisiaj wreszcie zabierzemy się za omówienie drugiej części filmowej serii z Jackiem Richerem, czyli filmu pod tytułem Nigdy Nie Wracaj. Jesteś legend. Ludzie wonder why you left. Purple Heart, Silver Star. There's this big dent in the dust. People say you made it with someone's head. Jack Reacher from Major Turner. Major Turner został been arrested. On what charge? Espionage. He's been set up. You're a dead man. You think you're above the law. But I'm not the law. So you should start running, because I'm going to start hunting. And when I find you, I'm going to kill you all. Ja już z góry przyznaję, że ten film widziałem premierowo, czyli oglądałem go w kinie i od tamtej pory nie powracałem do niego. Pamiętam, że po seansie kinowym miałem bardzo dużo do powiedzenia. Teraz mam trochę większy chaos w głowie i trochę wyparował mi ten film. Z tego, co przejrzałem sobie recenzje w internecie, to raczej zbiera on opinie negatywne, ale większość recenzentów, przynajmniej tych polskich recenzji, które ja czytałem, odnosi się do książki i większość z tych recenzentów książkę raczej... Raczej zachwala, a krytykuje film. Ja y, mam zupełnie odwrotnie, bo ja akurat po seansie byłem niesamowicie zado zadowolony z tego filmu, natomiast ja książkę z kolei wspominam raczej kiepsko i mnie y, zmiany, które zaserwowali nam twórcy w filmie, podobały się dużo bardziej, chociaż gdy teraz przed nagraniem usiadłem sobie, żeby tak chociaż tylko sobie przypomnieć i przejechałem po pasku tak na szybko skacząc, to wydaje mi się, że y, ten film jest... Y, jakkolwiek dobrze bym go nie oceniał po pierwszym obejrzeniu. Wydaje mi się, że jest to rozrywka jednorazowa i za drugim razem już chyba tak dobrze by mi to nie weszło. No wiesz co, ja powiem tak, tytuł mówi Nigdy nie wracaj, ja ten film obejrzałem w domu i nigdy do niego nie wrócę. No, Ale zanim zaczniemy, poczekaj chwilę, ja sobie tutaj naleję, bo Mm, tak jak trzeba ten film oglądać przy piwie Bo to naprawdę nie jest y, Moim zdaniem jakaś y, Bardzo dobra rozrywka I Jak oglądałem przy piwie i się cieszę Bo jakoś wytrzymałem y, To tak samo będę musiał Przy piwie o nim rozmawiać z tobą y, <śmiech> Ja powiem szczerze, że jest to straszne rozczarowanie, o ile jednym strzałem, które widziałem dwukrotnie, mi się strasznie podobało i które bardzo dobrze cały czas pamiętam, pamiętam właściwie każdą scenę po scenie, o tyle nigdy nie wracaj oglądałem, kurczę, w tym roku, miesiąc temu nawet nie cały i ja tego filmu za bardzo nie pamiętam. I to nie jest tak, że nie byłem skupiony przez to piwo Bo ja sobie jako tam jakiś tam dodatek otworzyłem Ale ten film jest strasznie miałki No już też mi książka trochę uleciała z głowy Bo to było dwa lata temu chyba Kiedy ona miała premierę Ja ją czytałem zaraz o premierze Ale ją pamiętam nawet lepiej niż ten film Chociaż no to też nie jest jakaś taka Świetna pamięć jeżeli, jeżeli chodzi o tą, o tą pozycję i ja chyba się przychylam do mm, tych recenzji, które czytałeś, ja osobiście rady nie czytałem, że y, książka jest dużo lepsza niż, niż to, co zaserwowali nam w filmie. No to dobrze nawet, to fajnie, to dobrze, że się... To znaczy, nie dobrze, że się kiepsko bawiłeś na filmie, ale dobrze, że nie do końca się zgadzamy. Nie będziemy już odnosić się do tego, jakim Richerem jest według nas Tom Cruise. O tym powiedzieliśmy w poprzednim podcaście. Jeśli kogoś to interesuje, to odsyłamy do tamtej rozmowy. Nie będziemy pod tym kątem krytykować, czy chwalić jakoś tam szalenie tego filmu. Natomiast... Ale poczekaj sekundę, No. bo uważam, że ja na przykład mam taki zarzut, że Tom Cruise w tym filmie był gorszym Riccherem niż w poprzednim. Był na pewno e, gorszym e, odwzorowaniem książkowego bohatera, bo tutaj twórca postawił na trochę inne e, zarysowanie tej postaci, no ale zanim do tego przejdziemy, to musimy chociaż odrobinę streścić, o czym ten film jest. E, no dobra. No bo to tutaj bardziej postawiono na dramat i bardziej postawiono na, na taką rozbudowę mm, dramatyczną, obyczajową tego bohatera, a nie na, na takie od takie typowe odtworzenie postaci z takiego sensacyjniaka, jak to mieliśmy w pierwszym filmie i jak to było, jak to jest w zasadzie w całym cyklu książkowym. No, ale to czekaj, no to wrócimy do tego, czy teraz o tym mogę powiedzieć. No dobra, dobra, to mów, to mów, to mów. No więc Jack Richer w tym filmie nie jest Jackiem Richerem, takim prawdziwym, jest strasznie płytką postacią. Tam jest mało Jacka Richera w Jacku Richerze. To jest po prostu jakiś Gościu, który e, no, ma tak samo na imię e, jak ta postać z poprzedniej części, ale ani tych elementów e, takich typowych dla Jacka Richera, tych atrybutów jego, ale nawet też takich niekoniecznie na pierwszy oka widocznych, których Tom Cruise nie odtwarza, czyli wzrostu, wyglądu, e, budowy ciała. Ani Jack Reacher w tej filmie nie jest zabawny, ani nie błyszczy intelektem, ani nie ma takiego prostego swojego rozumowania e, Reacherowego, takiego chłopka roztropka, bo często ma takie, takie, że coś mu się wydaje i tak musi być. Tutaj postać jest po prostu strasznie spłycona. Może to jest właśnie mój podstawowy zarzut, bo mam kilka, ale ten chyba jest podstawowy, że jest totalnie bezbarwną osobowością. No mówiąc, że nie będziemy odnosić się do castingu, chodziło mi właśnie o to, że nie będziemy tutaj znów wałkować tematu fizyczności Toma Kruza, bo to jest główny temat, ale to jak, no, jak przedstawiona postać gdzieś w filmie została, no to, to oczywiście jasne, bo ten film tak naprawdę nie ma, zresztą książka też moim zdaniem nie miała, Na film tym bardziej jest jeszcze bardziej spłycony, nie ma jakiejś wielkiej intrygi. Tutaj mamy coś takiego, że zaczyna się to wszystko od jakiejś drobnej akcji niezwiązanej z filmem, gdzie Richard aresztuje, pomaga aresztować, pomaga złapać skrumpowanych policjantów, którzy zresztą byli odpowiedzialni za, za handel żywym towarem, co jest w sumie fajnym nawiązaniem do książek, ponieważ książka nigdy nie wraca i jest takim zwieńczeniem wątku, który ciągnął się od jakiegoś czasu. I Richard tak naprawdę przez trzy tomy jechał do Susan Turner, do aktualnej kobiety, która dowodzi, pani major, która dowodzi jednostką 110. I on przez te tomy przeżywał różne przygody i między innymi jedna dotyczyła właśnie handlu żywym towarem. Także to jest takie mrugnięcie o Taki, taki easter egg, czy takie, nie wiem, no, coś, co zrozumieją może jedynie ludzie, którzy są na bieżąco bardzo mocno z książkami. Natomiast tutaj ten sam początek dość ciekawie został rozwiązany, bo w, w książkach ta rozmowa telefoniczna z panią Major, no, to miała miejsce naprawdę tam cztery tomy wcześniej. Tutaj tak. to dość sprawnie zostało zrobione. Richard przyjeżdża. Mamy te kilka rozmów telefonicznych. Mamy takie migawki z Richerem wsiadającym do autobusu i tak dalej. Natomiast na miejscu tak naprawdę mamy dwie sprawy. Właśnie sprawę pani major, która na miejscu okazuje się, że została aresztowana, że jej, jej podopieczni zginęli w Afganistanie bodajże. Natomiast ona jest oskarżona i przebywa w tym momencie w, w takim wojskowym areszcie. A druga sprawa to jest sprawa rodzinna, czyli Richard dowiaduje się, że została złożony, został złożony pozew przez pewną kobietę o alimenty, że gdzieś tam żyje 15-letnia czy 16-letnia dziewczyna, która najprawdopodobniej jest córką Richera. No i to właśnie wpływa bardzo mocno na, na to, jak została przedstawiona ta postać, czyli to, o czym mówiliśmy, ponieważ tutaj mamy przez większość filmu pokazaną taką rodzinę w krzywym zwierciadle. Richard pomaga w ucieczce z więzienia Susan Turner, następnie spotykają, łączą się w taką jakby drużynę właśnie z, z tą córką, z tą dziewczyną. Samantha i resztę akcji w zasadzie w tym trójkącie reszta akcji się odbywa. Przy czym bardzo duży nacisk został postawiony właśnie na, na ten wątek rodzinny. tak jakby I to nie tylko na to, czy Richard jest ojcem i jak układają się jego relacje z tą dziewczyną. Jeszcze nie wiemy cały czas, czy to jest jego córka, ale również jak układają się relacje z tą kobietą, silną kobietą, która tutaj radzi sobie w wielu momentach sama, ale tam wielokrotnie zostało wprowadzone takie zderzenie, gdy on chce ją wyręczyć w czymś i Mamy bardzo dużo właśnie takich scen i tego typu dialogów. Mnie one częściowo bawiły, ja przyznam, tak jak tutaj powiedziałeś, że kompletnie jest pozbawione poczucia humoru. Mnie rozmowy Richera z córką, tłumaczenie jej, o, tam, że właśnie twój organizm produkuje adrenaliny i tak dalej, mnie, mnie niektóre te rzeczy bawiły, a... A też, kurczę, ja wiem, że to nie jest książkowy Richard, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jakoś tam mi się podobało, jak, jak zostało przedstawione to, jak ten człowiek rozważał to, czy to jest jego córka, czy to nie jest jego córka. Bo ja uważam, że w książce ten wątek był na przykład dużo gorzej poprowadzony, tego pewnie już aż tak nie pamiętasz z książki. Wiesz co, wydaje mi się, że yy, wrócę na chwilę do castingu, więc aktorka, która grała Samantę w filmie, Mam wrażenie, że przychodziła casting Na książkową Córkę Richera, bo to była dosyć wysoka Blondynka no. e... I ona by pasowała Do takiej córki książkowego Richera, natomiast no, Do córki Toma Cruza, No nie wiem, czy by pasowała A właściwie nie Toma Cruza, tylko Filmowego Richera i wiesz co, ja w książce pamiętam takie sytuacje, że on się zastanawiał, że właśnie widział jej fizjonomię i rzeczywiście mu, myślał sobie, że hej, to może być moja córka. Tak, takie rzeczy były, plus ona się bardzo podobnie do niego zachowywała, była bardzo inteligentna, a tutaj ja tak, uważam, że, chyba, że to tak są inne jednak postaci. Takiego, nie? Mhm. No i matematycznie, i, i właśnie bardzo dużo takich elementów było y, charakterystycznych dla Richera, a tutaj te postacie są inne. On jednak wielokrotnie jest taki trochę kołek wojskowy, ona jest taką y, taką bardziej, nie wiem, luźną, buntowniczką, taką... To pod tym kątem faktycznie to nie jest dobrze zrobione, ale z drugiej strony w książce w książce było więcej zarzutów w kierunku Richera. Ten cały motyw był bardziej rozbudowany. Nie tylko to, że on jest ojcem, ale również, że kogoś tam pobił. I to, że kogoś on pobił, on od razu wiedział, że to jest fałszywy zarzut, ponieważ pamiętał tę sprawę i wiedział, że to jest wyssane z palca. I teraz w momencie, gdy my już wiedzieliśmy, że jeden zarzut jest wyssany z palca, to ja przynajmniej od razu zakładałem, że drugi też i to jest oczywiste. I później te wszystkie zagrywki Childa, gdzie nam pokazuje, że ona jest identyczna fizycznie, identycznie myśli, to ja to już traktowałem jako, wiesz, już to było oczywiste rzeczywiste dla mnie, że to się okaże... Nawet gdyby się okazała jego córką, to byś był zdziwiony. No byłbym zaskoczony, fakt, ale druga rzecz, że w książce mieliśmy jednak przemyślenia bohatera i on absolutnie nie przypominał sobie tej matki, nie pamiętał, a był przekonany, że gdyby z nią spał, to by ją pamiętał. I ja trochę nie kupowałem Richera, który nie pamięta. Jeśli on o tym myślał i, i był niemal pewny, że, że nie pamięta kobiety, z którą spał i z którą mógłby mieć dziecko, to, to ja za Zakładałem, że tak jest, że ona faktycznie nie była, jego, nie była jego kochanką, nie mógł z nią spać. A, a jeśli by to był faktycznie, że zapomniał o niej, no to, to tak to mi nie pasowało do tego bohatera. No bo sprzedajmy spoiler: To nie jest córka Richera. No, no nie ma myśmy... sprażliwej, no. no... Wiesz... To nie jest córka Richera i wydaje mi się, że to nie jest aż tak gigantyczny spoiler. No bo... Tak, nie. Zresztą to jest i tak, nawet jeśli to wiemy, to, to jest budowane bardziej na zasadzie takiej, żeby pokazać jak ten bohater zaczyna o tym myśleć. No każdy człowiek, jeśli by się dowiedział, że może ma tutaj gdzieś córkę, to zaczyna myśleć o swoim życiu i jak, jak, jakoś tam jak to połączyć ze swoim obecnym życiem, jak to zagrać. To, to czy ona jest, czy ona nie jest, to też mi się wydaje, że to nie jest aż tak szalenie istotna informacja. Informacja, to bardziej całe to prowadzenie tego wątku. Dokładnie. Natomiast muszę pochwalić tą dziewczynę, Danikę Jarosz, bo dziewczyna wybiła się, wybijała się na, na tle innych postaci chyba najlepiej. Najlepszą grom i najfajniejsza taka postać w tym filmie, do której autentycznie czułem sympatię. Nie wiem, czy też miałeś takie odczucia. Podejrzewam, że od samanty mogłeś bardziej lubić panią Arner? Nie, nie, ja właśnie mi się, mi się bardziej podobał e, wątek córki, i, i właśnie to też, że ona tutaj w zasadzie jest przez cały film, bo w książce to było tak trochę porozdzielane. E, wątek Tarner i wątek ten wojskowy był jakby po jednej stronie, a wątek córki był jakby po drugiej stronie. To nie było połączone. Ta córka z nim w książce nie podróżowała, nie była w drużynie, bo ona no bo to była to mnie tak trochę różne wybrzeża. Córka była chyba w Los Angeles, nie? Ostatecznie oni tam trafili i ci ludzie, z którymi on walczył, też trafili I, i zresztą córkę chcieli wykorzystać, porwać ją i tam szantażować go. Ale to były dwie różne sprawy i oni tam w zasadzie w książce się prawie nie spotykali. Spotykali się tylko w barze i ze sobą rozmawiali, ona była dużo młodsza. No i, i to ogólnie... W filmie mi się bardziej podobało, że to zostało tak, wiesz, wrzucone do jednego gara i razem, łącznie, to, to, to wszystko ze sobą mhm. się mieszało i mieliło, a, a nie takie rozciapcianie, tutaj sprawa jakaś o pobicie, tutaj sprawa z Afganistanu, tutaj on tam musi kilku oprychów, kilku ludziom natrzaskać, tutaj ma tą swoją córkę i tak się miota od jednego do drugiego. No tutaj przyznam się rację, to jest dobrze zrobione, bo rzeczywiście wątki się zazębiają bardzo szybko. On tutaj wyciąga Tarner z więzienia I już jest zaraz wątek córki No bo to tak było połączone Adwokat mu powiedział, że jesteś niewiarygodny Bo dlaczego, nie? I ma, okazuje się, że gdzieś tam jest pozew wobec niego złożony mhm, To było całkiem szybko zrobione Nie spodziewałem się tego, bo sądziłem, że to będzie jakoś tak Że oni rzeczywiście polecą na to zachodnie wybrzeże, Albo chociażby Richard poleci tam a tutaj, no, te interakcje w hotelu, no, tutaj muszę przyznać rację ci, że byłem mile zaskoczony, że to w ten sposób było prowadzone i to jest całkiem fajna zmiana w y, fabule. Przy czym, no, ta córka jest po prostu starsza tutaj i to też, też to lepiej prawda, gra, no. że, że oni mogą faktycznie tworzyć drużynę i ona może tutaj dostać więcej tam scen w środku tej akcji. Tam to było dziecko. Młode, jeszcze bardzo. Um, natomiast sama akcja... Um, no... No dobra, to ja zadam Ci takie pytanie. Czy jesteś w stanie... Nie mówię o scenach akcji, ale czy jesteś w stanie sobie przypomnieć czarne charaktery z tego filmu, jakiego jakąś wyrazistą postać jedną, która właśnie by Ci zapadała w pamięć, która, yy, no nie wiem, byłaby... No nie ukrywajmy, jakąś tam wiodącą rolę miała, bo mamy tak. Mamy tego faceta, który nie ma imienia, tego płatnego mordercę, który tam, jest kilka z nim scen akcji, które są te pierwsze, są o dziwo dobre. Do tych ostatnich wrócę później. Mamy tego pułkownika Morgana, którego grał taki aktor charakterystyczny McAllany, nie wiem, czy ty go kojarzysz, ale gościu nie miał jakiejś wielkiej roli. No i mieliśmy tego hmm, knepera, generała Hraknesa, no, Tibaga. I szczerze mówiąc, to żadna z tych postaci mi nie zapadła w pamięć. Autentycznie. To już jest yy, chyba najsłabszy naj, naj, naj element filmu sensacyjnego, gdzie nie pamiętasz czarnych charakterów. To były pionki, to były postaci totalnie bezbarwnej w porównaniu z jednym strzałem, gdzie no. W porównaniu z książką to tam były duże zmiany. Połączyli pewne postaci w jednym strzałem, ale mimo wszystko te postaci pamiętałeś. Pamiętałeś tego faceta, który to wszystko organizował Warren Herzog grał, pamiętałeś tego snajpera, pamiętałeś mniej więcej, kto. pamiętasz no, do tej pory, kto, kto zdradził yy, Richera w tamtym filmie. Natomiast tutaj paradoksalnie pamiętasz, tak mi się wydaje przynajmniej, bo ja go pamiętam. Espina, który w tą całą intrygę został wkręcony i który no, jest do pewnego momentu takim niepewnym osobnikiem. Później wiadomo, że no, po której stronie się, opow się opowiedział. Może nie sprzedajemy tej informacji, e, niech to stanie tajemnicą. Natomiast Hodge, który grał Espina, Aldis Hodge, wypada chyba w najlepiej w tym, na, na, na, na tle tych wszystkich postaci e, drugoplanowych, które mogą być no tymi czarnymi charakterami, albo są czarnymi charakterami, wypada najlepiej i paradoksalnie on nie ma jakiejś ciężkiej roli. To jest żołnierz, który wykonuje rozkazy, który działa według jakiegoś tam regulaminu, według jakiegoś tam kodeksu i to jest właśnie słabe. To jest, to jest słabość tego filmu moim zdaniem, że kupa. no tutaj, słuchaj, no my mamy e, spisek, który nie ogranicza się do Stanów Zjednoczonych, ale sięga tam aż do Afganistanu. Mm, giną żołnierze, przykładni, oficerowie trafiają do aresztów, giną świadkowie, a te wszystkie postacie są totalnie płaskie, totalnie niczym się nie wyróżniające. Oni strzelają, oni bijo, bije ich Richard, dostają wpierdy, zginą, ale to są totalne pionki. No ja ci powiem, że ile? 20 minut temu, zanim usiedliśmy do nagrania, Próbowałem sobie tak ogarnąć, bo trochę na szybko się zebraliśmy, zaskakująco, tak trochę mnie zaskoczyłeś tym, że zaraz usiądziemy do nagrywania, i próbowałem sobie przypomnieć właśnie ten film, tak na szybko, usypiając, dziecko sobie odtwarzałem w głowie i kurczę, pamiętałem niektóre sceny. Pamiętałem niektóre sceny walk, a widziałem przed oczami, nie wiem, kartneja właśnie, Jaya Cartneya z pierwszego filmu, a nie mogłem sobie przypomnieć z kim on cholera walczył w drugim filmie. Pamiętałem, że mamy tutaj tego starszego generała, który też tam jest gdzieś tam szefem tej operacji, a widziałem w głowie Hercoga. Nie mogłem sobie przypomnieć, kto go gra, pomimo, że przecież Roberta Knepera znam i z Prison Break'a, i z Heroesów, i pewnie z kilku innych występów gościnnych. Kojarzę go, jest to bardzo charakterystyczny aktor. To nie mogłem sobie za cholerę przypomnieć czarnych charakterów, a teraz jak ich wymieniałeś to gdyby nie IMDB i gdybym nie spojrzał w twarze to bym sobie w ogóle nie przypomniał o tych postaciach o których ty mówiłeś. To ja ci coś jeszcze powiem ja lepiej pamiętam tego szeryfa, którego Richard aresztuje na samym początku, który był w trailerze, bo ja ten trailer ale widziałem Ale to też trochę razy. przez trailer, nie? <laughs> ale wiesz, ale to, to, jest, to jest zabawne. Ja go lepiej pamiętam, lepiej pamiętam jego twarz, lepiej pamiętam tą scenę z trailera. Naprawdę, no bo to jest kwestia tego, że czekałem na ten film. Ale lepiej go pamiętam niż, niż film, który, do którego siadałem mega szczęśliwy, i w ogóle to była taka, że naprawdę duże dla mnie wydarzenie, bo nie byłem na nim w kinie. Tak wyszło, że nie byłem w stanie na niego jechać czasowo. I wyobraź sobie moje rozczarowanie po nim, a teraz sobie wyobraź moje rozczarowanie, że ja ten film. Mm, ja tego filmu nie pamiętam. <głos> znaczy, ja pamiętam pojedyncze sceny niektóre z tymi czarnymi charakterami Sami, same postacie mi umknęły z pamięci ale pamiętam na przykład scena w której y, zatrzymuję się na lotnisku i zaczynałem rozpakowywać y, przesyłkę ona zrobiła na mnie naprawdę wtedy fajne wrażenie i, i była taka trzymająca naprawdę bardzo mocno w napięciu, przy czym zapomniałem, że tam grał Knepper, scena gdy walczą y, na zapleczu jakiejś restauracji tak, z to tym była właśnie puchy, nie zła scena. z scena. No, Naprawdę dobra. Bezimiennym zabójcom, i też sceny z końcówki, gdy na dachu walczą, to też mi mocno utkwiło w pamięci, ale za cholerę nie pamiętałem, z jaką on postacią się tam bije. A to faktycznie źle o filmie świadczy. Ale wiesz co, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, bo wspomniałeś dwie sceny, które mi się strasznie. Po... Znaczy, jedna mi się strasznie podobała i zapadała mi w pamięć. To była właśnie ta scena w knajpie w Waszyngtonie. I to było super. Naprawdę, ta scena jest... Tutaj nie mogę się przyczepić, to jest świetna scena akcji, dobrze nakręcona, naprawdę trzymała w napięciu. Ja nie pamiętam, żeby taka scena była w książce, więc yy, wydawała mi się naprawdę czymś fajnym. Natomiast przenieśli końcówkę do Nowego Orleanu i była ta, taka gonitwa po dachach i ta walka na dachu. I ja ci powiem szczerze, że yy, ja wiem, że Richard wygrał, no nie? Ale ta walka mi się wydawała totalnie słaba i no nie mam pozytywnych odczuć co do tej ostatniej konfrontacji z bezimiennym mordercą. Jakimś tam podejrzewam byłem żołnierzem Special Forces albo, z, nie wiem, Navy Seals i byłem rozczarowany nią. Ale tak naprawdę bardzo rozczarowany, że kamieniołomy z jednym strzałem były też ograniczone do jakiegoś tam minimum, jeżeli chodzi o scenografię, no bo to się działo przy jakichś tak barakach, nie, wiesz, jakieś maszyny, <śmiech> y ale trzymała w napięciu, kurczę, tam był Robert De który strzelał w powietrze z karabinu snajperskiego, gdzieś tam hercog w w sparaliżowany w baraku i oni się gdzieś tam bili, bili, bili i postrzelali do siebie. To też nie było jakoś super efektowne, to nie była jakaś wielka walka, ale naprawdę zostawiła mega pozytywne u mnie wspomnienia, natomiast to, co było na tym dachu w Nowym Orleanie podczas tego całego karnawału, to takie było i koniec. Znaczy ja pamiętam, że na mnie zrobił sam finał tej walki wrażenie, bo on tam chyba w dość brutalny sposób rozprawia się. Ta, zupełnie taka ostatnia egzekucja, chociaż w jedynce również zakończył wszystko egzekucją. Mi się to wtedy wydawało takie trochę szokujące, bo na tamtym etapie, gdzie ja byłem z książkowym Richerem, to on czegoś takiego jeszcze nie robił. Teraz już jak jestem prawie... W przy końcu e, książkowej przygody z tą postacią, no to faktycznie zdarza mu się zrobić po prostu egzekucję danej postaci. No to od samego początku, nie, bo tam w latach 90. on już zabijał ludzi, tak, tak po prostu. Mm -hmm, mm -hmm. No i, i tutaj świta mi, że ta, ta sama te, ta samo spuentowanie tej walki na dachach, ono było dość mocne. On tam się całkiem e, brutalnie mm, całkiem brutalnie potraktował tę postać, nie? no połamał mu nogi, no wiadomo, nie? No, to tam wiesz, no, to, to, to nie, nie oszukujmy się, to było brutalne. To nie było jakieś takie na no, totalnie, wiesz, jakby tu użyć jakiegoś słowa, słabe o. To nie było takie, że to, to nie było efektowe, natomiast mimo wszystko mógłbyś mieć tam choreografię z jakiegoś tam filmu z azjatyckiego nawet. No nie wiem, z rajdu. Tak, gdzie, gdzie, gdzie policjanci się biją ze złodziejami, to mogłaby taka choreografia, ale mimo wszystko to na mnie dobrego wrażenia by nie zrobiło, dlatego, że chyba ta postać tego, tego mordercy i zresztą tych wszystkich pomagierów, to były po prostu totalnie bezbarwne postaci żadnych takich budowania wokół nich e, atmosfery, jakiegoś tam poczucia, że to, to jest coś ważny. Nie, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest ciężko w ogóle odpowiedzieć. E, dlaczego Bad guy w filmie jest dobrym Bedgajem, A innym razem jest słabym Bedgajem, Ale tutaj był po prostu Czarne charaktery były słabe I tak tą walkę też odebrałem Jako po prostu kolejną potyczkę Która była Po prostu i tyle ale ja pamiętam, teraz sobie tak próbuję, bo kurczę, mieszają mi się trochę już te tomy książkowe, że w książce to też nie było dobrze zrobione. Według, ja w ogóle uważam, że ta książka nie była dobra na filmie. To, to, to chyba od początku tak uważałem. Bo jeżeli się nie mylę, to w książce ci jego przeciwnicy to byli po prostu różni magazynierzy, takie kołki, z którymi on się tam po kolei rozprawiał w różnych miejscach, Między innymi ta scena w samolocie, no w książce ona była dużo, dużo, dużo, dużo bardziej brutalna, bo on tam im palce połamał, ręce, nogi i, i tak naprawdę bardzo brutalnie się z nimi rozprawił. Tutaj mamy tę scenę w fabryce jakiejś czy gdzieś, ona też, też dość brutalnie wypada. No tak, i samolot też był całkiem niezły, no nie oszukujmy się, no, samolot był też niezły, no ja by z... po tej scenie ona była krótka, intensywna, ale no, była całkiem dobra No a w książce to całe e, zakończenie z tymi e, szefami, tymi głównymi, którzy odpowiadali za, za tę całą akcję, według mnie było jednak rozczarowujące, nie wiem czy ty pamiętasz książkę? zakończenie Nie pamiętam, zakończenie. Tam bych... No, w, w takim klubie, opium, nie? nie wiem, mnie to pamiętam, po prostu się skończyło i Richard po prostu elim, eliminował kolejnych członków tej załogi, okazało się, że to są tak naprawdę, to, to byli jacyś magazynierzy, po prostu ludzie, którzy gdzieś tam w skrzynki upychają różne rzeczy, to nie byli żadni jacyś wielcy wojownicy, oni ginęli jeden po drugim, a ostatecznie całe zakończenie tego wątku, według mnie, w książce było też rozczarowujące. No, tyle. No kurde czemu my tak mówimy negatywnie i w takim tonie? Ja pamiętam, że ja wyszedłem naprawdę zadowolony z kina. Ja ci też pewnie narobiłem trochę, bo ja zaraz napisałem, że według mnie lepsze od jedynki, według mnie to lepsze i to lepsze i to lepsze i ty się <śmiech> też niepotrzebnie, kurde, niepotrzebnie cię nakręciłem na ten film. a teraz Ale teraz faktycznie, po czasie, może i to, to i dobrze, że nie usiedliśmy od razu do nagrania, bo po czasie ja się też z wieloma tutaj rzeczami zgadzam i wiele rzeczy po czasie pokazuje, że, że, że no kurde nie przetrwały, nie? Ja o wielu rzeczach nie pamiętam. Ale wiesz co... Zastanawiasz się, w czym jest wina, bo, bo moim zdaniem to jest kwestia chyba przede wszystkim napisanego scenariusza. Jest trzech scenarzystów. W tym jeden ze współscenarzystów to reżyser tego filmu, nie? Tak, który tak. tam jakiejś szalonej kariery nie ma na swoim koncie jakichś, jakich, nie wiem, spektakularnych rzeczy. On reżyserował ostatniego Samuraja chyba i, i tak, to, tak to nie wiem w zasadzie, co jeszcze. Wiesz co, powiem szczerze, ja, ja chyba żadnego jego filmu wcześniejszego nie widziałem. No, on ma więcej chyba w roli producenta filmów niż scenarzysty czy reżysera. Znaczy, wiesz co, teraz tak sobie spojrzałem, on nakręcił bardzo fajny film Krwawy diament, który mnie się kiedyś tam lata temu bardzo podobał i, i, i no, tamten film zdecydowanie lepiej wyszedł, przynajmniej ja tak go wspominam, ale do czego zmierzam eee, słuchaj, mm, mam takie wrażenie, że ten film cierpi na taką przypadłość że go pisały różne osoby i on nie ma takiej ciągłości jeżeli chodzi o budowanie postaci, że on się trzyma kupy jako akcja i, i masz całkiem fajnie to napisane lepiej niż w książce nawet, można, mogę, mogę nawet tak powiedzieć on jest lepiej napisany niż książka bo to się dzieje na jednym wybrzeżu to się dzieje w jednym mieście na początku jest ten Waszyngton, do którego on trafia, w książce musiał jechać do Turner przez ile? Przez yy, no trzy tomy jechał, a cztery minęły, bo tam jeszcze po drodze był ten jeden tom, Ostatnia sprawa, który... no. A jeszcze później sprawa, ostatni no. to był właśnie ten Nigdy nie wracaj, czyli łącznie to było w sumie przez pięć tomów e, te tak, wydarzenia się działo. nie? Tak, telefon, Stwierdzę, że kobieta ma ładny głos, pogadał sobie z nią i sobie jedzie i ewentualnie tam dzwoni do niej, a po drodze miał naprawdę ciężkie przeprawy. Przecież złomali mu nos pierwszy raz w jakiejkolwiek części, to złomali mu nos w jednej z książek. Walczył prawie czołgając się w tych bunkrach. Nie? Pamiętasz tą, tą, tą scenę? No, no, przeżył ten wybuch, gdzie sobie naciągnął mięśnie tak potężnie, tak. że później nie mógł walczyć przez kolejny tom, bo mu się trzęsły ręce. Potem został uprowadzony, uprowadzony i, no, i dokładnie. jechał jako zakładnik. Potem trafił do, do tego silosu, takiego, tajne, taj, takiej tajnej bazy wojskowej. Tam prze, Przechodził przez różne wiele wydarzeń. No, tutaj to zostało oczywiście skondensowane, ale, ale dość sprawnie. Ale to było, nie? no Samo budowanie to wyszło im dobrze I później masz to jedno wybrzeże Córkę w jednym mieście Takie bardziej zaciśnięcie więzi I to, to nawet im wyszło Natomiast te postacie są strasznie płytkie Ja mam takie wrażenie, że oni się skupili na mm, Naprawdę na, na jakimś tam budowaniu, nie wiem, akcji yy, I ciągłości takiej przyczynowo skutkowej Bo tutaj nie można zarzucić no to, to się wszystko gra, to się wszystko zapina Na całkiem nieźle, nie? że jest jakaś tam Organizacja przestępcza, która Sprowadza sobie coś Z Afganistanu, jest jakiś nielegalny Handel, Turner Na to wpada, jest wrobiona w, w handel tajemnicami Państwowymi, Richard Przyjeżdża i nagle się okazuje, że ona jest Aresztowana, no tutaj to wszystko wyszło dobrze, natomiast mm, Ani nie wyszły Postaci te pozytywne Czyli Richard, Turner Jakoś specjalnie dobrze ta Kobi Smadlers Czy jak ona się tam nazywa Którą znamy z jak poznałem naszą matkę Waszą matkę tak Jest totalnie bezpłciowa Jest, jest autentycznie ja, ja, ja cierpiałem jak na nią patrzyłem ale to no, może rzeczywiście no, całkiem dobrze zagrała typową panią oficer z amerykańskiej armii, może takie są właśnie kobiety w armii, totalnie bez jakichkolwiek emocji na twarzy. No, nie no wiem, już, ja już samo o tym świadczy, że mija 30 parę minut nagrania, a dopiero pierwszy raz o niej wspominamy, nie? a, a to była przecież kluczowa główna <laughs> postać kobieta, tego filmu zaraz po nie. że... <laughs> no. <laughs> Później te czarne charaktery, czyli bezimienny morderca, który jest po prostu gościem w czarnym płaszczu i z pistoletem, z tłumikiem, generał, który siedzi z bezbarwną miną i wydaje rozkazy, czy akurat ten pułkownik Morgan, który tam się trochę wstawiał i stawiał i trochę podbruździł Richardowi, ale tak naprawdę no to za dużo nie miał do grania, no. i ci wszyscy bezimienni henchmeni, którzy się pojawiali mu na drodze i Richard ich tam eliminował, czy to biciem, czy to łamaniem karków, czy to yy, rozbrajaniem ich, no, no tutaj wszystko oprócz Samanty, która no nie, też nie, to, to, to, to nie jest też tak, że ona błyszała jakoś specjalnie, ta jego córka nie doszła, albo doszła, no nie wiem i sam Richard który jest słabo napisany, to ta postać nie ma nic z Richarda bo w poprzedniej części to chociażby Richard miał takie swoje, te swoje Richardowskie rzeczy które tam prał koszulę i tak dalej, nie? Tutaj jest taki po prostu zwykłych gościu, który przyjeżdża i nagle się jest w intrygę nie ma nic, z czym ja tak odebrałem z jego postaci ja tak trochę bardziej czułem taki, trochę w nim czułem Richera, takiego starszego Richera. To trochę za szybko jest, żeby już teraz takiego starszego Richera, bo ja w tych końcowych książkach, czytając je, wiesz, hurtem, bo ja, kurczę, przeczytałem 17 tomów w rok, to w tych końcowych książkach czułem taki... To, to jednak to takie już zmęczenie Richera życiem, nie wiem, tym taka, Czy wciąż to jest to tak? bardziej, no właśnie, on tam się y, mocno robi, aspołeczny mocno degeneruje już pod koniec, a y, tutaj <słuch> Nie wiem, kurwa, no nie no wiem. No czuwasz takie coś, może może to czuwasz. I ja powiem tak, ja czytałem teraz ostatnie tomy, no to jedną książkę na rok. No to nie ma co się oszukiwać, że ja już też nie pamiętam tych wcześniejszych tomów tak naprawdę bardzo dobrze. Niektóre mi utknęły mocno w pamięci, niektóre mi utknęły słabiej. Zaraz po przeczytaniu już w ogóle ich nie pamiętałem, bo brałem kolejną książkę z Richerem i mi się to w pewnym momencie wszystko zlewało. Szczególnie te, te, te tomy, które tak trafiałem, że chyba pod rząd przeczytałem cztery tomy książek, które działy się na wsiach i to wiesz, to jest straszne, bo te, on się, on tam trafia na te swoje prowincje <grym> Co jest takie kilka, kilka scenariuszy albo na wsi, albo duże miasto, albo jest, jest, jest pewna taka powtarzalność, jak akurat trafisz na cztery pod rząd no to <grym> <grym> no dokładnie i, i jeżeli mm, gdzieś tam nie było coś, coś, coś takiego, wiesz, co by złamało konwencję, to ja tak okej, okay, była fajna natomiast nie zapamiętywałem ich jakoś specjalnie dobrze ale bardzo możliwe, że tak jak mówisz, ta postać w ten sposób ewoluowała, że gdzieś tam od gościa, który w pewnym momencie miał dom i narzeczoną on przechodzi na gościa takiego społecznika, który ucieka od ludzi, ucieka od, od, od wszystkiego i ewentualnie jara go tylko jakaś taka, taki przypływ adrenaliny, jakaś akcja. Znaczy w książkach tam już też jest mocno podkreślane, że on już jest naprawdę brudny, on już wygląda jak włóczęga, zarośnięty, że, że już naprawdę jak, jak on gdzieś tam się trafia do jakiegoś miasteczka, poznaje jakąś kobietę i gdzieś muszą iść, to tam się trzeba już postarać, żeby go doprowadzić do ludzi, żeby w ogóle go gdzieś wpuścili. I w filmach oczywiście to tak, w tym filmie to tak nie wygląda, no on no, nie jest tutaj taką postacią, ale po prostu czuć bardzo mocny przeskok pomiędzy jedynką a dwójką, bo w jedynce to był... Jedynka to... Ja to tak odbierałem jako taki fajny akcyjniak, taki trochę nawiązujący do lat 80. Ta postać tego czarnoskórego policjanta to dla mnie była żywcem wyciągnięta y, z tego typu filmów. Mhm. I, I sam Richard też właśnie jego wprowadzenie takie było... Y, takie typowo książkowe, fajne, jak on tam tutaj z jakąś laską jest, tu wyrzuca rzeczy, tutaj się pojawia, tutaj wiesz, wchodzi. Oni mówią, że nie znajdziemy Richarda, on wchodzi, pan Richard do, do was a tutaj jest w drugiej części jest to trochę inaczej, ale według mnie też trochę czuć taki klimat właśnie późniejszego Richarda, bo tutaj już mamy e, faceta, który e, na początku gdzieś tam od autobusu do autobusu tutaj łapie stopa, końcówka, ostatnia scena jest też taka książkowa, jak on idzie i, tak. i tego stopa łapie, że gdzieś tam jedzie dalej. Jest to inna na pewno postać niż w jedynce i ja nie wiem, czy to nie jest za szybko na, na, na, taki, na tak kolosalne zmiany. To jednak powinna być seria. Fakt, że to minęły 4 lata od jedynki, ta seria się raczej dość wolno rozwija. Ale Tom Cruise się nie zmienił, nie, jego aparycja jest zawsze taka sama ze stali. A jeszcze, słuchaj, póki rozmawiamy, to może pociągnijmy temat i tak z ciekawości zdam Ci pytanie. Przeczytałeś prawie wszystko. Uważam, że możesz się na ten temat wypowiedzieć spokojnie. Która książka według Ciebie byłaby najlepszą ekranizacją dla... Dla trzeciego filmu, bo ten film na siebie zarobił, on w Stanach może nie przekroczył budżetu, natomiast chyba na świecie zarobił, poza Stanami zarobił 100 milionów i on tam ma mm, box-office zamknięty na poziomie 160 milionów, gdzie budżet wynosił 60. Z czego podejrzewam, że kasa Toma Cruza, który był producentem, to była, większość pochłonęła, ale ten film zwiastuje, że będzie następna część. Która książka według ciebie byłaby następna, dobra do ekranizacji? Bo chyba jeszcze tego nie ogłaszali, nie? No nie. Na pewno fajnie by było, jakby wzięli coś charakterystycznego, czyli trochę innego. Ja o tym mówiłem recenzując Nigdy nie wracaj, że pod tym kątem to jest dobre do ekranizacji, bo mamy książkę w biegu. Książkę tutaj z jakąś ucieczką z więzienia, że jest ona inna niż jednym strzałem, więc będzie dobra na ekranizację. Natomiast ja gdybym miał wybrać z tych, które przeczytałem, to bym wybrał... Albo elitę zabójców, którą bardzo lubię, to z helikopterem i z wyrzucaniem zwłok mm. z helikoptera albo 61 godzin, ale to tylko dlatego, że rozgrywa się w zimowym miasteczku, w śniegu, w zimowej scenerii. Gdyby to podtrzymali, gdyby to zachowali, to byłby po prostu inny film. Albo w Tajnej Służbie, która była świetną książką i, i, i też inna, chociaż teraz jakby nagle ten Tom Cruise z filmów nagle by tutaj został do ochrony wiceprezydenta, by się dostał, to, to, to by w sumie mogło nie grać chyba najlepiej. No to musieliby jakoś tam umiejscowić w czasie, w latach zaraz po służbie, czyli wiesz, komórki w stylu Ericksonów no albo cofnąć się po prostu i przedstawić historię z przeszłości ale to by trzeba było zmienić aktora w tym momencie już da darować sobie tego Toma Cruza i, i przejść do kogoś innego zresztą o tym mówiliśmy na, na końcu tamtego podcastu, ja od tamtej pory trochę sobie o tym myślałem i, i w sumie mam nadzieję, że, że tak będzie, że ten aktor będzie się wymieniał, że to będzie na zasadzie Bondów robione No to byłoby super to naprawdę byłoby fajne, gdyby ta seria, bo ta seria właściwie m, poza kilkoma książkami, które nie są totalnie filmowe, to właściwie każdy można byłoby zekranizować. W jakiś tam sposób zupełnie inny, bo to właśnie to jest tak, że y, Lee Child, a w ogóle Lee Child, zaliczył też Kamioł. Nie wiem, czy to kojarzyłeś. Tak, tak, ja już trochę nie pamiętam, które, ale wiem, że był w tym filmie. Niewiele osób w kinie się uśmiechnęło w tym momencie. Na lotnisku był celnikiem, o ile dobrze kojarzę, albo tam tak, chyba to był celnik. No to też fajna taka tradycja, bo w jedynce on też miał Kameo, nie? Tak, jako policjant tam w tym magazynie dowodów. Ja powiem ci tak, uważam, że każda książka nadaje się właściwie poza niewielkimi wyjątkami do ekranizacji, ale są też opowiadania gdzieś tam, gdzie Richard występuje i można by było połączyć na przykład dwie książki, dwie powieści, albo jakieś opowiadania i powieść i zrobić z każdej film. I to mówię spokojnie, że te lata, yy, gdzie on jest żołnierzem i te lata już w uczęgi, yy, można było było zekranizować wszystko. Tak sobie już to wyobraziłem w głowie i wydaje mi się, że właściwie każdą, każdą jedną książkę dałoby się przenieść na ekran, tylko że nie można by było trzaskać po, po, po kolei ekranizacji na przykład właśnie tych, co się dzieją na wsi, nie, że nie może być No trzy i filmy. też pytanie, czy iść w zupełnie inny klimat, na przykład zrobić takiego podejrzanego, gdzie w zasadzie akcji mordobicia nie ma w ogóle, a mamy seryjnego mordercy i rozwiązywanie spraw, czy to by było dobre, czy to by nie było dobre. Pytanie, jak ludzie zareagują, widzowie, czy, czy chcą widzieć mordobicie i strzelaniny i ucieczki i, i pościgi, czy również coś takiego, albo na przykład nieprzyjaciel, gdzie też była w zasadzie rozwiązywana sprawa bez jakichś większych y, akcji, takich y, na zasadzie akcyjniaka, nie? Mm -hmm. Natomiast ja uważam, że y, najlepszym wyborem dla, dla następnego filmu byłoby siła Perswazji, Persuader. I to by było całkiem niezłe, bo nawet mogliby umieścić Persuadera w akcji już po wydarzeniach z Nigdy Nie Wracaj, gdzie Cruise, no, tam gdzieś tam się jakby oczyścił, tak? Bo to, to tak wychodzi, nie, że koniec jest taki, że on no, okazał się tym dobrem i nagle zwraca się do niego jakaś tam agencja rządowa i mówią mu słuchaj, jest taka sprawa i, i Tom Cruise może nawet sprzedałem trochę spoilera ludziom, którzy nie czytali Persuadera. No to jest początek, ale, nie? To jest początek książki, to to nie spoiler. Tak, ale może to by było całkiem fajnie zekranizować, że jest jakiś gościu, który y, nagle ratuje od porwania syna szefa mafii i, i się wkupia w jego łaski, a później mamy... To wszystko się działo w Persuaderze, a można to nawet jeszcze bardziej podkręcić, można zrobić z tego jeszcze jakąś wojnę gangów, nie? że tutaj jest jakaś akcja, którą on musi rozwiązać przy okazji, będąc z tym wszystkim, że strzela się z jakimiś totalnie zmyślonymi przez scenarzystów postaciami. Wydaje mi się, że no to naprawdę byłby całkiem niezły klimat i całkiem niezła część. Zresztą ja uwielbiam te książki pisane z pierwszej osoby, więc dlatego bardzo lubię Persuadera i bardzo lubię pierwszą część, poziom śmierci. Ale nigdy nie wracaj chyba też było z pierwszej osoby, nie? A wiesz, co nie pamiętam teraz już, szczerze mówiąc. Nie zapada mi w pamięć na pewno. Natomiast to, co mówiłeś o opowiadaniach, no to następna książka będzie zbiorem opowiadań. No wiem właśnie. Dzisiaj nawet to wrzuciłem siebie na ścianę, że jest zbiór opowiadań, ale ja liczyłem, że będzie oprócz tego będzie kolejna powieść, bo ja liczyłem na tym, że to jest takie nadprogramowe, bo tam będzie. No bo opowiadania tylko to jedno... pewnie te wszystkie wydane, które były powiadowane gdzieś tam już. Były. Nie są... To będą jakieś nowe opowiadania, czy nie? Jedno nowe i reszta będzie taka, wiesz, zbiorcza z różnych antologii, jakichś takich rzeczy, które on pisał okazyjnie z Richerem. Hmm, albo gdzieś dodawał do jakiegoś tam wydania książki Natomiast ja liczyłem, że cały czas, znaczy, wiesz co, powiem szczerze, nie śledzę i, i wydawało mi się, że będzie kolejna powieść yy, w tym roku i ten zbiorek jest taki po prostu nadprogramowy, że gdzieś tam to wrzucą, nie? Bo no, trochę dla mnie styczeń bez nowej powieści z Richerem będzie smutny. <śmiech> A, yy, sorry, tu źle mówiłem, nigdy nie wraca, jest w trzeciej osobie. No, tak, nie zapamiętałem tego jakoś specjalnie, więc mogło tak być. Poziom śmierci, siła perswazji, nieprzyjaciel, jutro możesz zniknąć, ostatni sprawa i krytykowana przez wielu, sprawa osobista. To są książki z pierwszej osoby. Hmm, sprawa osobista. Jeszcze nie czytałem, także <grym> tak, nie wypowiem się. <grym> Wiesz co? To jest, może już to nie jest temat na ten podcast. No. no. E, bo już chyba godzinę nagrywałem ponad. No nie, ale, ale już będziemy kończyć. Ale Powiem tak, jeszcze słuchaczom, że siadając do tego podcastu Mando zastrzegał, że on słowo pamięta, że nie wiadomo ile to będzie, to będzie krótkie, a chyba wyszło nam naprawdę sporo materiału i wyszła całkiem ciekawa dyskusja, bo oprócz tego, że omówiliśmy film i, i doszliśmy do, do, do jakiegoś tam niepełnego wniosku, że on nie był jakiś super dobry, to jeszcze poruszyliśmy parę innych wątków, które fanom Reachera, myślę, że się spodobają. No hej, tym pozytywnym akcentem myślę, będziemy zbliżać się ku końcowi, a w zasadzie już będziemy, myślę, kończyć. Ciężko mi podsumować tę te, naszą rozmowę, bo tak jak mówię, ja po wyjściu z kina rozczarowany nie byłem, a, a wręcz przeciwnie, nawet byłem bardzo zadowolony, ale po tych kilku miesiącach jestem w stanie zgodzić się z w zasadzie ze wszystkim, co powiedziałeś. Może poza tym, że no po prostu ja trochę inaczej wspominam swój pierwszy i, i pewnie jedyny kontakt z tym filmem. I to by było na dzisiaj wszystko. No. Dzięki za rozmowę, Mando. Ja Tobie również dziękuję. A no, słuchaczom słuchaczy, przepraszamy za, za to, że znów zabraliśmy im prawie godzinę życia. No. I, i, to, I to by było na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.